Kiewicz Social Five i Kabida showroom z Trochę nas nie było słuchać od jakiegoś czasu, ale powracamy. No, ale roku. to dlatego ze względu na splot bardzo szczęśliwych wy, różnych wydarzeń i pasma sukcesów, które koledzy przeżywają aktualnie, więc absolutnie y, musicie nam wybaczyć, ale czasami. Tak, ja David wiecie. że operator w Tak, tak. W ogóle czuję się bardzo, bardzo radiewo. Tak żeby wszystkim wyjaśnić, Dawid postanowił w słuchawkach odbywać ten. Moment. No dobrze, nowy rok znowu pierwszy odcinek od dawna. Tak. Z czego zaczynamy? E, bardzo dużo się wydarzyło. Zastanawiam się, czy byśmy nie zaczęli od tego, co się nam wydarzyło, co byśmy uznali, że jest interesujące. Możemy zacząć od tego, od number 3 na naszej liście, a później przejdziemy do, do number 1. Co się to wydarzyło to w całym roku? Znaczy, no. jakby pomyślałem sobie o tym, że może byśmy pomyśleli o jednym highlightie, który byśmy uznali, że to było. Ale nie ma aplikacji Highlight. <grym> A, Aplikacja Highlight, dla tych, którzy nie wiedzą, nie była kompletnie highlightem niczego, nawet SFW, więc. Dobra, więc ja mogę zacząć. Mhm. Dla mnie może trochę przewrotnie. Dla mnie Wydarzeniem tego roku był Android, ale powiem dlaczego. Był Android, dlatego że Androida w przeciwieństwie do iOS-a można wsadzić w dowolne mobilne coś, co się nadaje do tego, tak? Co spowodowało, że najtańszą opcją, jak się wchodzi do um, salonu telefon z telefonami, najtańszą opcją jest smartfon. I uważam, że dla wszystkich nas, jak tutaj siedzimy, z różnych względów i w różnych momentach, to oznacza, że możemy spokojnie zacząć myśleć o tym, że inwestowanie w mobile się będzie powoli zwracać. Najpierw może wizerunkowo jeszcze przez chwilę, ale ze względu na, na tą prostą rzecz, że można wejść i kupić sobie lg za złotówkę, że to zmienia zasady gry. I to nie, nie mówię, że będzie rok mobile, bo nie będzie, że ten rok mobile, bo nie ma czegoś jak mobile jako oddzielna jakby wisząca w powietrzu istota. Natomiast wydaje mi się, że to, że możemy w pewnym momencie tego e, zeszłego roku jest tak, było tak, że ja zacząłem liczyć na to, że do, e, widownie, które nas interesują, raczej mają smartfona, a nie nie mają smartfona. Mm. Że możemy zacząć na to liczyć, że nie jest to nadużyciem, bo moim zdaniem jeszcze w 2011 roku e, to nie było uczciwe założenie bo nie było smartfonów, które by miały przyzwoitą przeglądarkę, bo o to nam chodzi, które by były na tle popularne, żebyśmy mogli powiedzieć, każdy ma smartfona, a myślę, że to się wydarzyło. Zresztą. Mnie się wydaje, że ten ostatni rok, wydarzeniem roku było to, że to nie był rok Mobile, że to naprawdę aż tak wiele się nie zmieniło. Trochę dużych wydawców po, przystosowało swoje serwisy do wersji mobile, ale to jest nadal... Dlatego chciałem trend. rozróżnić, dlatego powiedziałem o hardware'ze tak. w pewnym sensie. O tym, że w ręce ludzi w zeszłym roku trafił hardware, więc teraz ci, którzy muszą wyłożyć poważne czasami pieniądze, bo technologie mobile, mobilne są nadal dosyć drogie, bo deweloperzy mobilni nadal się liczą hmm. jak nie wiem za co. E, no czy wiem za co, ale strasznie dużo w drodze są i myślę, że w tym sensie... W zeszłym roku żeśmy załatwili sprawę pod tytułem, ok, teraz każdy może sobie kupić smartfona, a w następnym roku zaczniemy myśleć o tym, jak wydawać pieniądze, żeby z tych smartfonów no, wyciągać z no, powrotem te pieniądze. Ale ja, mi się wydaje, że zeszły rok był dosyć przełomowy, jeśli chodzi o sukcesy aplikacji mobilnych, jeśli chodzi tak, o prawda. zarówno te niepłatne, jak i te płatne. To znaczy nawet, wiesz, no. są, mamy case'y z <coughs> Polski, gdzie aplikacje zaczynają się sprzedawać w takich liczbach, że jak to przemnożysz sobie, to z tego zaczynają wychodzić naprawdę solidne pieniądze. I mi się wydaje, że to dopiero właśnie w zeszłym roku się stało tak naprawdę. Mm -hmm. I mi się, mistrz, że powiedziawszy, ten trend się bardzo podoba, że ludzie, którzy dotychczas robili internet i web tylko i wyłącznie, mogą się przejrzeć na coś zupełnie nowego. To tam są przecież zupełnie inne zasady się rządzą aplikacjami, no to jest coś totalnie tak, innego. Ale jeżeli ktoś, tak jakby jest hard userem smartfona od dawna to naprawdę jest w stanie, biorąc swoje doświadczenie internetowe dołożyć do tego tak jakby że wyczucie, poczucie mobile, i naprawdę robią super rzeczy. Mhm. I to, to, to, mi się, to mi się bardzo podoba. I tak się, jeżeli też mieliśmy zastanowić się, co będzie w tym roku, to jeśli chodzi o te aplikacje, to mi się wydaje, że generalnie całe optymalizacja pod wyszukiwarki aplikacji, mhm. które są wewnątrz marketu, mhm. Android Marketu i iTunes Store. To będzie, to będzie coś, co się będzie teraz mega działo. No, no. jak, jak, poznaliśmy, poznaliśmy, poznaliśmy ostatnio człowieka, poznaliśmy, który się, to robi, ja, prawda? To robi. Jakoś, jakoś, jako na... może? Nie? Tak, to Z bardzo Tomko. ciekawym modelem biznesowym, tak. no, którym, no, się, którym jestem projekt. zachwycony, że nieważne kim jesteś, ważne ile się liczy za to, tą usługę. My mamy jedną usługę, mamy jedną cenę i czy jesteś Amazonem, czy jesteś deweloperem, który właśnie przed ulicą masz tą samą... Tak, Tomek to Kolinko, to się nazywa tak. UpCodes, dobrze pamiętam? A i, I powiedzmy sobie, jak sobie wpiszecie to w Google, to zobaczycie i na te crunchu um, artykuły i w kilku bardzo prominentnych miejscach, więc tak, to prawda. Tak, upcodes. Up upcodes up był moim mentorem. Co, I w pewnym sensie ten typ usługi jest odpowiednikiem rodzącego się w webie Google bardzo dawno temu. Mhm. Tak, że w pewnym momencie w, w tych nowych ekosystemach rob, zrobił się w tym... W w przypadku Google to było www, tak, robi się na tyle chaos, że jest potrzebna siła jakby porządkująca, żeby ludzie mogli nadal korzystać z tego systemu mm -hmm. i myślę, że w aplikacjach jesteśmy w tym momencie. Apple, zarówno Apple, jak i um, Google w swoich storach przekroczą milion aplikacji w tym roku, tak, Obie, jedno szybciej, drugie później, ale y, więc nie da się zobaczyć miliona aplikacji, z których trzy czwarte to jest coś, co może być cię zainteresowało. Jest mi przykro natomiast z dwóch powodów. Po pierwsze z tego powodu, że z jednej strony Android naprawdę się rozrósł i przegonił to naprawdę system iOS. Ja powiem wam szczerze. Ja po raz pierwszy w ogóle w historii naprawdę rozważam przejście na iOS. No, nie, koniec świata. Ale jest tylko, nie, z tym, wierzę, tylko to, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Tylko po jednym bardzo ciekawym artykule gościa, który jest totalnym makowcem i Testuje zawsze komórki Niemiec, co, co kilka miesięcy bierze komórkę na dwa tygodnie i przeważnie podtrzechnia ją wyrzuca. Wziął Nexusa, LG, tego telefonu nie ma w Polsce w ogóle, który jest pozbawiony nakładki. Ee, jest w bardzo na ograniczonym nakładzie pod tytułem pracownicy Google na tak. gwiazdkę. Jest, słuchajcie, pozbawiony nakładki na Samsungu Orange'a i tak dalej tak dalej. Nie ma tego nakładek, to jest takie pure experience, które masz z Androidem. Dlatego tak, każdy przy, przy, przy przytomny użytkownik Androida powinien zrobić to co ja. To jest Samsung Galaxy Note, który nie ma na sobie nic co zrobił Samsung, dlatego że po prostu kasujesz co było i wsadzasz prawdziwy system, czyli ten czysty Google'a. No tak, Absolutnie, vanilla jest, experience. Jest też, wiesz, Nexus ma jedną, jedną update wcześniej niż Samsung, ale nieważne. Ale, ale jeszcze a propos tego, mówisz, że Android przegania ios a a wszyscy, którzy mają serwisy e commerce jakiekolwiek, mówią, że o ile. Znaczy, no, generalnie, że kupują, kupują mm -hmm. po prostu ludzie za iOS-a. Z, iOS z Androida ludzie nie kupują. I de facto teraz wiele osób twierdzi, na przykład w Niemczech gadałem z, z, gadałem z Niemcem, który ma stronę z jakimiś tam dosyć takimi droższymi rzeczami i robi aplikacje do tego. On mówi, że on w ogóle nie wchodzi w Androidę i że nikt w Niemczech nie, nie myśli poważnie o robieniu e-commerce na Androidzie. Wszyscy nie Ale są że. radości mi drugą część moich powiedzi. A ta druga a -a. część powiedzi miała polegać na tym, że mimo tego to niestety też deweloperzy nie mogą za bardzo zarabiać na Androidzie, bo to się po prostu nie sprzedaje. Mam kumpla nawet ze który zrobił super aplikację, super grę na, na Androida i mówi, że jest bezadziejnie. E, Taką to piłkarski menadżer, ja, ja się tym nie interesuję. Oh. Ale wiecie co, powiem wam, jeszcze słuchałem niedawno rozmowę rozmowy na ten temat. Jest jeszcze jeden element do tego. Nie jesteśmy w momencie Androida, w którym widzimy aplikację na wyłączność dla Androida First. Tak? Nie, mm -hmm. nie, ma, nie, nie mamy. mamy. Jedyne case'y pochodzą od Google. I spójrzmy sobie, co taki r, głupi, e, głupia gra Ingress, co zrobiła w internecie. Był szał, dlatego że była pierwsza na e, Androidzie. Ale wiecie, to jest przede wszystkim, jeżeli deweloper zrobi jednocześnie aplikację na iOS-a i na Androida, to Apple nie wstawia go jako feature na iTunes'ie i już... Nie ma, nie mam mowy. Jeżeli, tylko jeżeli jesteś iOS only na starcie, masz szansę na ten feature, który, który ci zarobi pierwszy milion dolców. I deweloperzy nie chcą tego robić. Poza tym jest pewnego rodzaju snobis dotyczący interfejsów, który mm. rozumiem, bo mm -hmm. Apple było znane z tego przecież, Google dochodzi tam powoli. Jelly Bean jest już próbą konsekwentnego rozwiązywania pewnych problemów, ale nie jest tam. Nadal tam nie jest. Absolutnie. Zgadza się, ale jednak mimo wszystko, mimo tego, że Samsung, że Samsung Android nie jest tak dopracowany pod względem interfejsów, to to jakie jest? Dlaczego ja w ogóle rozważyłem tego Androida? To jaka jest, jaka jest integracja między aplikacjami. Co jak łatwo można szerować z głupiej aplikacji, która ci czytuje rss -y, hmm? na Dropboxa, na Twittera. Akurat teraz, okej, okay, iOS ma też integrację z Twitterem na Facebooku. Nie, ma, nie, ale to jest ale właśnie share w Androidzie, jest funkcją jest, jest OS-a szerw, tak. tym odpowiedzialny jest za niego za każdym razem deweloper. Jeżeli chcesz do czegoś tak. szerować, to musisz iść do API konkretnego programu i tak dalej. A ja za każdym razem jak instaluję Dropboxa, to wszystkie istniejące w, na moim systemie programy nagle dostają cudowną funkcję szerowania do Aplikacje na iOSie są silosowane po prostu. Ja tego mam dosyć. Ja prostu, mam dosyć tych oddzielnych światów. To jest okropne po prostu. Już nie mogę z tym wytrzymać. No o kurczę. No to chyba rzeczywiście Poza przed... tym, znowu wracając do Samsunga, do Nota. Ja po prostu muszę... Do, ja, ja, do tabletu? Jakby, fabletu. fabletu. E, nie, ja po prostu potrzebuję ogromnego Fablet. ekranu, dlatego że ja konsumuję telefon już teraz przez oczy, a nie przez uszy. Skończyło się. Ja nie siedzę na telefonie godzinę. Nie siedzę. Jakby nie jest mi potrzebne to, żeby on był wygodny przy uchu, albo żebym nie wyglądał wtedy jak idiota i już. E, tak, no ale proszę, jak nam się mobilnie jednak mimo wszystko zrobiło. W każdym razie... No? No? Ty? To, to, to, to, Chcesz coś powiedzieć datowego? No Właśnie się zastanawiam, co tu powiedzieć. No nie wiem, ja siedzę w tym, w e-commerce. No i właśnie. Mi się ale jest właśnie, to jest pożycie, no, no. no. Się, to jest, nie wiem, czy to jest, nie, nie wiem, czy mogę, znaczy okej, okay, dla mnie personalnie rok 2012 był rokiem e commerce <śmiech> <Ja> Nie <śmiech> wiem, czy ogólnie był rokiem e commerce ale dla mnie to jest fascynujące. Jak tak naprawdę pierwszy raz porządnie zacząłem się tym zajmować. I to jest tak, coś zupełnie innego niż, niż, nie wiem, to co, to, co robimy. I robiliśmy wcześniej, ja robiłem właśnie social media, czy nawet być agencją i robienie dla, dla film, tak rzeczy. E-commerce i to jest coś, no, przede wszystkim mierzalność jest czymś tak pięknym w mhm. tym wypadku, że naprawdę mhm. w niczym innym wiecie. Te wykresy na Facebooku, liczba fanów i tak dalej, to są totalnie nie, nic, nic w porównaniu z tym, jak możesz zobaczyć, po prostu jak każde Twoje działanie jakoś się przekłada na na wyniki od razu, tak, i tak dalej. I to jest, to jest dla mnie super. No i też bardzo fajne jest, jak się rozwija w ogóle e-commerce. No na przykład dla mnie też zaskoczeniem są, jest to, jak na przykład w Polsce rozwinął się rynek usług logistycznych, firm kurierskich. To naprawdę parę lat... Też ktoś gdzieś chyba nawet czytałem, że rok 2012 był właśnie takim rokiem dla branży kurierskiej bardzo dobrym. Naprawdę systemy, które oni mają, to jak to działa, że firmy potrafią w ciągu 10 minut odebrać od Ciebie paczkę, potem jak sobie przez API, wiecie, zamówisz kuriera, no naprawdę, to jest, to jest szacun, no po oby, prostu. Oby, bo to też jest ten, który Wait for its disruption. No tak, ale ceny, ceny cały czas, znaczy są sensowne całkiem te ceny, no są naprawdę kurierzy teraz, którzy poniżej 10 złotych mogą od Ciebie odebrać paczkę i przewieźć ją na drugi koniec Polski, no to jest taniej niż poczta polska i paczki, no. A mać tracking online dokładnie i tak dalej. W ogóle masz jakąkolwiek gwarancję, że paczka dotrze w to miejsce, dokładnie, do którego mysła. To, to jest samowite. No dlatego ja bym powiedział, że ja ja to z był e Ale nie, to jest bardzo fajne. Zwłaszcza, że ze względu na to, że pewne, że podstawa mierzalności e-commerce jest przesunięta moim zdaniem znacząco wyżej niż ta, której spodziewamy po hmm. socialu. I w pewnym sensie nawet przy www, bo www też ma pewne te miękkie wartości, które są sprzedawane, tak? Mhm. Typu PR i tak dalej, i tak. E-commerce ma bardzo prostą jedną zadanie, tak? I żadnego więcej. Więc to powoduje, że te graniczne rzeczy, o których się myśli teraz w e-commerce, są kompletnie fascynujące. Na przykład pojęcie showroomingu. Google teraz bardzo intensywnie bada, jak działa showrooming i co, to się, co się dzieje. Jak, jak to się dzieje, że ludzie wchodzą do sklepu, oglądają sobie coś, a potem kupują to online. Jak można to wykorzystać? W jaki sposób to wspiera, w jaki sposób sklepy fizyczne wspierają sprzedaż online? Rozumiesz? Dlaczego i, i, i co za tym idzie? Na przykład takie pytanie: czy Amazon powinien stawiać swoje showroomy? Mhm proste, nie kąciki w bezbaju, tylko stawiać swoje miłe miejsca, w których raz zagra kapela, w której sprzedajesz płytę, raz ktoś przeczyta książkę, ale generalnie możesz sobie usiąść w miłym miejscu i doświadczać rzeczy, które kupujesz i ona. przechodzenie z tego do offline'u jednak. Bo dlatego, że tak naprawdę to się dzieje i firmy, które są odpowiedzialne, ogromne firmy, które są odpowiedzialne za e-commerce, być może powinny myśleć o tym, że a co, jeżeli wykończymy wszystkie fizyczne sklepy? No tak, ale Czyli to, nie zaskoczy, to, to, to nie maja, nie zaskoczy takim, mojemu biznesowi? To nie jest takie proste, bo na przykład Answer, tak, polski, kurczę, bardzo bardzo fajny projekt e-commerce'owy, który sprzedaje ubrania dużych marek międzynarodowych i ma też kilka sklepów, między innymi w Starym Browarze w Poznaniu, który jest no, jednym z bardziej wypasionych sklepów mm. z modą. Tak są iPady, normalnie stoją i tak dalej w Polsce, przynajmniej On tak się wydaje. i wiesz, i, i z jednej strony wydaje się, że, że właśnie to jest super, że mają to, a tak naprawdę moim zdaniem i też chyba nie tylko moim, bo rozmawiałem z różnymi osobami, które tam znają Answera znają dobrze że to jest tylko kula u nogi, tak naprawdę, bo koszty takich sklepów, wiesz, koszty opłacenia tego czynszu, jak, se, jak wiesz, ile cię kosztuje ten sklep co miesiąc, a wiesz, jeżeli byś to wydał, na przykład, nawet w AdWordsie, albo zrobił mm -hmm. z tego remarketingową kampanię, albo newsletter, wiesz, newsletterową, e-mail marketing, to mógłbyś zarobić dużo więcej pieniędzy. To dlatego to... najciekawsza jest odwrotna sytuacja, że za każdym razem, kiedy sklep ten brick and mortar traci sprzedawcę, to e-commerce zyskuje kupca, tak? Mhm. Zagradzałem, kiedy klient wchodzi tam, żeby zobaczyć książkę, przejrzeć ją i kupuje ją na Amazonie, kiedy wchodzi obejrzeć sobie ciuch, czy rzeczywiście mu się tak błyszczy, jak myślał, że mu się będzie błyszczał i kupuje go online, to w pewnym sensie te wykańczane sklepy typu brick and mortar są oddziałem marketingowym online'owych no, alternatyw. To, no, tak. I... I to są rzeczy, które są bardzo ciekawe i są bardzo edgy i duże firmy patrzą na to, jaki to ma wpływ, więc bo... E-commerce jest naprawdę, naprawdę, masz rację. E-commerce robi rzeczy coraz odważniejsze i nie boi się dlatego, że może natychmiast sprawdzić, czy mu to zaszkodziło, czy pomogło i dzięki temu może się poruszać znacznie szybciej. A ta, ja, żeby w social mediach pomyśleć, czy jakiś typ komunikacji będzie działał, to spędzę, wiesz... I tak nie będziesz na, na końcu wiedział i tak, czy to rzeczywiście... Się albo pomysły. Facebook po drodze zmieni w, w, tak. w ogóle y, statystyki na jakieś inne, bo się wyświetlają większe liczby. Co? A mi się wydaje, że owszem, ten offline może mieć znaczenie, w odróżnieniu od tego, co się dzieje w tym starym browarze, ale na przykład w takich miastach jak Singapur, gdzie jest ogromny po prostu transfer ludzi i też zaznaczenie z technologią, ale nie showroom, kiedy masz po prostu piękny pokój, salę z pięknymi eksponatami, tylko po prostu jest na przystanku plakat i ty z tego plakatu po prostu kupujesz coś. w ogóle tak jest, monitor duży Nawet nie monitor, papier czasami. Papierowe, robisz skalę Oni są z przodu w, tej, w, tym, w tym trendzie, natomiast coraz więcej film na to patrzy. Oni na przykład wzdłuż całego stacji metra wyklejają tak. półkę, niekończącą półkę. się półkę z Wygląda produktami sklepie, I ty idziesz sobie przez tą półkę i robisz czy, czy, to chce, to chce, to chcę. I na końcu czekając na metro zrobisz całe zakupy, które przyjadą do ciebie, rozumiesz? Czyli jakby taki semi-offline. Semi-offline, -offline. Semi semi-offline na papierze właśnie, to jest świetne. I to. to też, jest. No, ale a widzisz, my na przykład w showroomie robimy te katalogi, robimy, rozdajemy kilka tysięcy katalogów, e, showroomów na targach jakichś. E, przy, przy, przy, przy każdej marce jest QR code. I liczymy i sprawdzamy statystyki z tego. I to są tak małe liczby, że w ogóle to się w głowie nie mieści. No, w to, w ogóle, nie to tak naprawdę nie, nie ma, wiesz, nie ma sensu w ogóle robienie tych QR-kodów tak naprawdę przy tych liczbach, które są. I Więc... tutaj, tak jak nienawidzę tego robić, winie technologia winie technologia. To musi być coś, co nie wymaga od ciebie o, niczego poza dokładnie do Aparatu po prostu. To, że każda marketingowa akcja oparta na QR Codzie musi mieć na dole grubo wypisany tekst, który ci tłumaczy, co masz zrobić, na, żeś, ten... wejdzie, ta... zazwyczaj reklamują w ogóle jakąś aplikację kja, k, przez kupisaną na początku, w ogóle nie wiadomo dlaczego. To jest no to, to, to jeszcze nie jest ten moment, tak ale. W Prawda jest taka, że mówię, zaraz będzie tak, że po prostu będziesz wskazywał telefonem, co ci, o co Ci chodzi i będzie, to jest, będzie koniec pieśni, bo tutaj winie technologię. Uważam, że pomysł jest dobrym. że nie, to, jest, to, to prawda, jak teraz, no? Jak, jak komukolwiek tłumaczę, nie wiem, nawet mojej mamie tłumaczę, co to jest ten kod, i wiesz, mówię, że musisz, no, musisz się, no, najpierw musisz mieć taką aplikację, coś, to, to jest już no, no go. Nie ma w ogóle opcji, żeby ona kiedykolwiek użyła jakiegokolwiek kodu QR. Moja mama jest Samo w Samo Google nie, nie no, Dołącza Google swoje Google hmm. Goggles, nie dołącza ich do, do um, modu. Są takie małe rzeczy, takie małe progi, które po prostu nie przekroczysz. Moja mama jest w stanie płacić przez internet, prowadzić firmę przez internet, pisać maile. E, bukować hotele, no bardzo wiele rzeczy robi ale nie jest w stanie przejść tego punktu żeby skopiować url z, e, z góry, kopię w klej i wysłać mi mailem tego nie jest w stanie zrobić, jest dla niej próg taki no nie jest w stanie tego zrobić a propos jeszcze jednej rzeczy, e-commerce mhm. e, jak wygląda rynek teraz z pracy w internecie, mam kumpla, który pracuje w Antalu, to jest jeden z największych pośredników pracy rynek czy który... pracy w internecie, chyba to sformułowanie użyliśmy po raz pierwszy na sumie w <śmiech> firma, rekrutuja... nie jest, nie jest firma rekrutująca do szeroko bardzo pojętego IT i company powiedział, że faktycznie od połowy 2012 roku headhunterzy w Antalu mają główne zadanie i ich główne zadanie to jest rekrutowanie specjalistów od e commerce nie wyjmuje się takich ludzi, którzy pracowali 5 lat w Berlinie 6 lat w Orange'u, na przykład w sklepie Orange 4 lata w jakimś innym sklepie, które są naprawdę i tak badziewiaste tak. mówmy się i daje im się 15 tysięcy złotych na start po prostu gdzieś tam i to są zawyty. W, w polskich projektach dają się ogromne pieniądze. No to w komercie e no właśnie to, przez tą mierzalność jest tak, że możesz sobie totalnie uzasadnić czyjąś pensję. Mm. I wiesz, możesz centralnie mieć te, te, mm -hmm. o ile czasami, wiesz, w przypadku nawet w przypadku programisty, no to, że powstaje ten kod, tak, ty mu za niego płacisz i jest ok, ale nie do końca tak naprawdę wiesz jaki procent twoich przychodów tak. dzięki temu kodowi jest zrodzony, tak? A tutaj centralnie. To również goście od, od optymalizacji kampanii, który ma doświadczenie w AdWordsach i masz ROI po prostu no z, z tego. Ja, właśnie my, my teraz robiliśmy sporą rekrutację, sporą, sporą ilość osób zatrudniamy, między innymi właśnie specjalistę od e-marketingu. I, no I właśnie znalezienie takiej osoby to jest de facto wyciągnięcie go z obecnej pracy, no bo tacy ludzie naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć kogoś wolnego na rynku po prostu, wiesz, kto... Czy zajmuje nad AdWordsami? Tak znaczy, no, całym e-marketingiem tak naprawdę. Mm. AdWords, Facebook, opty, wiesz, optymalizacja konwersji, no, po prostu. To teraz ma taką mm. bardzo fajną nazwę w Stanach growth hacking i generalnie Zajebiste. Firmy generalnie dają ogłoszenia, mm. że szukają Growth Hackera. Tak? To, to jest już teraz. Jak, to jest takie social, to jest social media, i... media ninja e-commerce. Growth Hacker. Kurczę. Ja widziałem, że Michał. A to jest topiki, bardzo dobre sformułowanie. Topiki, które ty followujesz na kłorze, który może aż tak na nie używasz, to są właśnie Growth Hacking. e i e-commerce. No nie, to jest fajne i naprawdę tu się dzieje Ale masz rację, za... że jest to, bardzo to, innowacyjny ten rynek przez to, że możesz się paradoksalnie, może się odważyć na więcej tak. dlatego, że bardzo szybko jest w stanie się dowiedzieć, czy to ryzyko jest właściwym, czy nie właściwym. Tak jak, wiesz, tak jak jest mowa o, nie wiem, lean startup i próbowaniu różnych rzeczy, to w e commerce tak naprawdę to jest AB, testy AB, TST, AB mm. i tak dalej, to jest naturalne, no bo musisz sprawdzić, co lepiej działa i znaczy, masz lepszą konwersję, Ale to jest, to jest więc... ciekawe dnia, powiedz mi czy w twoim biznesie to jest biznes jednak marek niszowych jest to trochę troszeczkę hipsterskie, mhm. no nie jest nie no jest, jest trochę i powiedz mi, mimo tego, właśnie tu wydawałoby się, że to te emocje powinny grać rolę te community, czy jednak właśnie takie analityczne podejście, optymalizacji strony, przeplików, wszystkiego, co. No, no wiesz, to jest jedno i drugie. No, masz, tu, masz stronę kontentową, gdzie rzeczywiście musisz mieć na przykład na spację ludzi, którzy się doskonale znają na modzie, tak? I tak dalej. I na tych tematach i oni odpowiadają za content, ale. Wiesz, no tutaj nie odejdziesz od tego, że jeżeli słabo rozwiążesz interfejs użytkownika, że jakieś głupie błędy się pokazują w taki sposób, że ludzie nie kumają, co mają dalej mm. zrobić, wiesz, to, to będzie gorzej po prostu. Mniej ludzi kupi te rzeczy i, i tracisz. I ka każda strona e-commerce'owa ma ten funeral, tak? Wejście, wejście na stronę produktu, dodanie tylko do szyka, przejście do checkout formu, yy, wybranie sposobu płatności, płatność, zamówienie załatwione. I zawsze to jest w dół, tak? Od, od wiesz, 100% Jasne. na początku Jasne. do. I już tam procent na końcu. No i generalnie w każdym, co, czego byś nie sprzedawał, to możesz starać się tak, żeby ta linia była jak najbardziej płaska. No. I tyle. Wiem. Poza tym, a propos tego, co powiedziałeś, moim zdaniem showroom jest w dosyć unikalnej sytuacji, ponieważ te emocjonalne ataczmenty z klientem często są rozwiązywane przez samych projektantów albo tych, którzy się zajmują nimi hmm. bezpośrednio. Pamiętaj, hmm. że oni w pewnym sensie są siłą, która stoi za wydolnością tych marek do tego, żeby sprzedawać więcej, a nie samymi reprezentantami tych marek, nie? Więc sam projektant będzie na swoich fanpage'ach mówił o tym, że inspirowała go wiosna, tak? A nie, no oni community budują, no tak, to jest, oni to jest mają trochę też tak, wokół wiesz, wokół że oni muszą być wydajni to po tak? to, żeby te emocje się w jak no, najbardziej poziomy to sposób to zamieniły to sprzedaż, to no. 100%, zgoda. Dobra, y no co się rozgadaliśmy. To, to, trochę tak, no, ale to chcieliśmy, ponieważ dawno się nie widzieliśmy, doszliśmy do niego. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o rok 2013, to nie będzie tak, że mobile zabije social, dlatego że te dwie rzeczy nie, nie mogą się nawzajem zabić. Nie, nie, nie, nie ma śmierci w narodzinach drugiej, dobrze? Dobrze? Bo social jest mobile. Dziękuję bardzo na ostatnio napisały się w siebie. Nie cierpię tych predykcji branżowych. Nie znoszę, znaczy, ale przede wszystkim, s co to znaczy, że mobile zabije soszek? Czyli co, Facebook mobilny zabije Facebooka na www? <gulik> I co, i biedny Mark Zuckerberg będzie zarabiał w dzień <gulik> indziej? No, no jest to generalnie głupie jak but. A co, a ja nie wiem, co podejmy. Nie, to. chodzi... Potem chodzi potem. Dobra, potem pogadamy. Jak mówicie, głupie, no, to gubie nie ma to. Jak. E, Chciałem się, na chwilę bardzo nam zależało, żeśmy się zdecydowali, żeby o tym powiedzieć, chociaż temat jest... E, ciężki. E, ciężki. Dwa tygodnie byłem w piątek, 26-letni Aaron Schwartz popełnił samobójstwo. Aaron Schwartz według wszystkich, którzy o nim piszą i którzy go znali, był po prostu geniuszem. Jakby, mówiąc prosto, od 15 roku życia bardzo intensywnie zajmuje się zarówno zadaniami programistycznymi, jak i... 13, dziękuję. Zarówno zadaniami programistycznymi, tymi tworzącymi standardy dla internetu, jak i bardzo bliskie mu było uwalnianie informacji. To, było, mm -hmm. to była rzecz, która była mu bardzo bliska. Był autorem, mając mniej niż 20 lat, stworzył, był współautorem RSS-1.0, był współautorem kodu dla Reddita. Jego 13 lat RSS-1.0 zrobił właściwie. RSS-1.0. Kiedyś zrobił komuś żart i w ten sposób powstał RSS 3.0 i był to żart, który Aaron Schwartz popełnił, a później okazało się, że jego standard całkiem nieźle działa. Niezwykły umysł, ale też to, o czym przez chwilę wcześniej przed nagraniem rozmawiałem z Michałem. Ten typ milionera, ten typ milionera, który wydaje mi się nadchodzi do nas, czyli ten, który. Wdzięczny za to, co dostał, próbuje pchnąć jakąś ważną, czy istotną, czy dobrą rzecz naprzód. On był, on był milionerem? Zdecydowanie był majętną osobą, zresztą to się przyczyniło do tego, że rząd Stanów Zjednoczonych był tak chętny do tego, żeby go e, rozliczać, ponieważ był osobą, która ma pieniądze. E, ze względu na, na przykład na samego kredyta, no który nie jeździł Ferrari. Nie, nie, Porsche. zupełnie nie. On te wszystkie pieniądze dosyć konsekwentnie ładował w rozwijanie Creative Commons, hmm. w uwalnianie baz danych. On potrafił kupować całe ogromne części płatnych baz danych, tak jak było na przykład z bazą case'ów prawniczych i je uwalniać. Hmm. I nie robił z tym nic więcej, tak? Nie było żadnego haczyka na końcu. No taka, to, jest... Za to uwalnianie też miał problemy prawne, tak? My it's, my it's dopóki, to... dopóki kupował tą całą bazę danych i później uwalniał, to jej nie miał problemów. N niestety... Spróbował tego, to zrobić inaczej i wszedł do bazy MIT tekstów naukowych, tekstów naukowych. I chciałem powiedzieć też tutaj, to jest ważne, że nauka stała się content, została skontentyzowana i to się nie może wydarzyć. To, że trzy czwarte ludzkiego DNA należy do prywatnych film, jest tak absurdalne, że nie, mo, nie możemy o tym taki. Tak, o to ci O to mi chodzi, dokładnie. Hmm. I e, tak. Więc popełnił przestępstwo, ale dosyć charakterystyczny typ przestępstwa, z którym nie wszyscy się zgadzają, że jest przestępstwem, czyli tak zwane EULA crime, mm -hmm. tak? czyli przekroczył e, warunki e, umowy z użytkownikiem. Ale niestety w Stanach Zjednoczonych za tego typu przestępstwa może grozić nawet 30 czy nawet 50 lat więzienia. Mm -hmm. I Aaron Schwartz, będąc geniuszem, wiedział, co jest w stanie wytrzymać, a co nie. I być może to razem z jego depresją ogólnie depresją, którą, o której przeżywał i którą mów, o której mówił publicznie, spowodowało, że popełnił samobójstwo. Chciałem tylko powiedzieć, że w jego ostatniej woli, bo, która również była publiczna, było napisane, żeby jego, po jego śmierci wyznaczona osoba wzięła cały jego dysk twardy i opublikowała w internecie. I myślę, że to jest taka kropka, którą postawił i... E, Później piękny nie tribut, jak? piękny tribut wydarzył a, się na pięknie. Twitterze. Totalnie mnie to rozwaliło. Nazywało się to PDF Tribute, hashtag był PDF Tribute i naukowcy różnego rodzaju, legalnie lub a, nielegalnie. A pierwsi, a pierwsi ci z MIT. A pierwsi ci z MIT, którzy byli. Tak, dlatego że Któż naukowcy nie, nie chcą, żeby ich nauka była komercjalizowana, chcą, żeby była dostępna. Legalnie i nielegalnie upubliczniali dokumenty z naukowe, który, na którym pracowali, a pracowali inni. A ja nie. może dla słuchaczy, którzy nie bardzo wiedzą, o co chodzi, dlaczego można nielegalnie to publikować, jako para naukowiec, Właśnie, proszę, y proszę, proszę. Jak tylerze, to wygląda z tych naukowych? To wygląda to tak, że to jeżeli piszesz artykuł naukowy i on przeważnie jest publikowany przez jakieś wydawnictwo, to nie jest często, to przeważnie nie jest wydawnictwo swojej uczelni. Podpisujesz umowę z tym wydawnictwem za to, że oni się tą książkę publikują za darmo, albo za jakieś pieniądze to Ty przekazujesz prawa, na, prawa de facto może nie autorskie, ale prawa do tego tekstu. I Ty nie możesz nawet fragmenta tego tekstu publikować na blogu. Część, część naukowców tutaj, przynajmniej z a trochę to obchodzi, zmienia trochę treść i rzuca na blog, ale generalnie jest to niemile widziane. I nasze prace trafiają do książek, których do smutnych książek w smutnych bibliotekach, których nikt nie mm -hmm. czyta. Taka jest prawda. Mm -hmm. Bardzo rzadko natrafiają do komercyjnego mm. biegu, są drogie i w ogóle. Więc, yy, gdybym ja teraz sobie swoje artykuły naukowe opublikował na blogu, no to być może byłoby to. Ła... No, jak, jakieś tam byłyby yy, reperkusje. Reperkusje, ale mniejsze, bo to jest na moim blogu. Ale ogólnie jest to nielegalne: ten środek jest zamknięty. Jeżeli nawet ja chcę korzystać z jakichś artykułów naukowych z <grym> to muszę to zrobić muszę za pomocą specjalnych haseł. Część z tych baz jest tylko dostępnych z biblioteki uczelnianej. Nie mogę zrobić tego z domu, więc to jest wszystko bardzo pozamykane. I mówimy Wam to nie dlatego, żeby Was przygnębiać, tylko mówimy Wam to dlatego, że wszyscy tutaj wierzymy, że wiedza jako taka, tak. zestaw e, przekonujących i udowodnionych praw na temat rzeczywistości nie powinna być prywatną własnością nikogo, ponieważ jest po prostu stanem rzeczy. I stan rzeczy nie powinien być płatnie dostępny. I już. Dokładnie. Żegluj spokojnie Aronie szworcu. A my idziemy dalej. Nie martwimy Was więcej. Cieszymy Was następnymi nowościami i błyskotkami social mediów. Ehm, bardzo krótko o search graph. Z pewnego podstawowego powodu, ponieważ najczęściej, jak Michał zauważył, najczęściej skarżymy się na wyszukiwanie na Facebooku. To jest temat, o którym się zajmujemy od nie pierwszego nie odcinka. Nie będziemy się skarżyli tym razem, bo to, żeby było nudne. A komu to jest potrzebne? A dlaczego? <laughs> komu to jest potrzebne? Marihuan. Więc... E, w wersji beta Facebook y, kilka dni temu? Trzy, cztery dni temu? temu? We wtorek. E, przedstawił nam coś, co nazwał bardzo e, przyjemnie search grafem. Czyli socjogramem. Wyszukiwaniem w <grafikami graficznym. Grafistem <w> socjogramie. Tak. I teraz ja od razu Wam powiem. Mamy nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, wiedzą o co chodzi. Nie chcemy bardzo długo tego A ja tłumaczyć. Mogę dać też wstawkę? Dajesz. Open graph w takim razie to jest otwartogram. Otwa Otwarto gram. Brzmi jak coś z opowiadania Lema, co nie wyszło. Search graph pozwala nam w ramach swojego grafu albo grafu ogólnego wyszukiwać po preferencjach pewne zestawy danych przefiltrowanych przez inne zestawy danych. Co oznacza, że możemy znaleźć sobie ulubione wśród Irlandczyków dublińskie restauracje. Tak. Jeżeli te informacje znajdują się w publicznych zasobach danych, tak. tak. Co oznacza, że Search Graf nie robi tej jednej rzeczy, którą ja chciałem, żeby robił, czyli żebym mógł wpisać Mercedes i żebym zobaczył wszystko, co dzieje się na temat Mercedes, hmm. robi zupełnie inną rzecz, która nie jest mi potrzebna. Zażartowałem, że generalnie mogę zobaczyć sobie restauracje, wokół których nikt nie lubi i być hipsterem. Jakby, to jest najbardziej przydatne, ale no nie wiem, do czego to ma służyć, tłumaczcie może ja czegoś nie rozumiem. Michał. No to fajnie się, tego, fajne się z tego robiło te print screeny na jak tylko była premiera, bo wszyscy wrzucali, że go, wiesz, cofounderki, które są wolne i są ten właśnie ileś ode mnie. Czy w sumie nie wiem. No pewnie nie widzę dużego rynku na. Co mi się w tym podoba, to jest to, że to jest yy, tego, język SQL dla ludzi. I to jest zajebiste. W sensie, że no, zaczynamy uczyć ludzi, ale to jest super, że zaczynamy uczyć ludzi budowania takich właśnie wiesz zapytań. I to jest tak zapytanie mm -hmm. do was. Tak? Pokaż uh -huh. mi wszystkich tych, którzy left -joiny, kurczę, kolejnych tabel i dorzucanie danych i filtrowanie tego. I mi się wydaje, że to jest zajebiste, bo właśnie fajne jest jak ludzie mogą sobie pokombinować z danymi wiesz, i, i się tym pobawić. na przykład Pełna zgoda. W życiu bym tego nie wymyślił. Pełna zgoda. Absolutnie. I to tak. mi się podoba. Natomiast do czego to będzie wykorzystywane? No w sumie... Kurczę, no jak... Juri Drabent przede wszystkim powiedział, jego ulubiona nowa funkcja pokaż zdjęcia znajomych sprzed 95. <grym> to prawda, myślę, że to może być dosyć popularne. Ja, na wszystkie się, się wydaje, że to, tak jak podać mi przykład knajpy, no to myślę, że to jest, to jest dobry przykład, na co tego no można używać. Tylko, się... tylko czy my to robimy? Rob no powiem Ci robić. szczerze, że ja na przykład jak jest, często w, jestem, jestem na mieście i nie, nie mo, chcę iść do jakiejś nowej knajpy, której jeszcze nie znam na przykład. I się mi nie wystarczają i rekomendacje moich znajomych, jeżeli mógłbym wpisać, po, pokaż mi knajpy, wiesz, w okolicy 200 metrów, w którym moi znajomi złożyli sami rekomendacje przez ten system rekomendacji Facebooka, Czemu nie? Bardzo chętnie to zrobię. I to można zastosować w wielu no To jest no. bardzo fajne, ale wydaje mi się. Ja oczywiście tutaj totalnie z, przy, tnę gałość, na której siedzę. Mówią, Albo to, że nie. Podpięć, a go, bo, bo, bo to właśnie jest że dobrze to, to, to działa, ale, ale nie mam robię. A do stary skupuj, pokaż, pokaż mi znajomych moich znajomych, którzy pracowali w firmie takiej, takiej, takiej lub takiej lub takiej. I masz od razu, wiesz... Czyli taki branch out, no, zamiast, tylko że przez tak, querying. Tak, zamiast LinkedIn, Tylko kogo znaleźć. Po pierwsze, czy w ogóle sposób prowadzenia queries... Telewizyjni Dziękuję. researcherzy będą to kochać. Pokaż mi znajomych, którzy wiedzą, kim jest Justyna szkocka. O, są w ogóle. Spoko, tak. Natomiast, no nie, być może ja jeszcze tego nie... Jeszcze nie mamy włączonej... Nie, z... nie, nie. Żaden z nas nie ma włączonej tej funkcjonalności, więc generalnie czekamy, tak? Więc osąd na później. Ja mam wątpliwości co do tego, jak wiele cierpliwości i uwagi są w stanie użytkownicy Facebooka stworzeniu takiego query poświęcić. Mm -hmm. To jest moja wątpliwość. Czy będziemy to robić? To jest moja wątpliwość. Ja bo, wpisać, bo wpisać e, białe kozaki, mm -hmm. to mm -hmm. rozumiem, i to i na przykład na Google Plasie to jest moja ulubiona funkcja, tak? że ja mogę wpisać dowolnie idiotyczną rzecz i ja widzę, co wszyscy ludzie mówią na temat tej rzeczy. I to jest fajne, bo ty o tym wiesz, ale ogólnie 99% tego społeczeństwa nauczyło się wyszukiwać przez wyszukiwarkę Google. Czy ono będzie potrafiło się przestawić na sposób podawania komend wyszukiwartej Facebooka. Nie będą potrafili, niestety. Nie, nie będą potrafili. A druga rzecz, czy, będzie, czy Facebook będzie potrafił to e, zrobić w różnych językach? Czy to będzie działało w, w, w dziwnym i skomplikowanym języku polskim? Złotówka w tym biurze, jak się przeklinam to złotówka do słoika w kuchni. Tak? Macie takie tak. coś? Świnka przeklinamka. No no, to, to. Nie mam. To ci płaci złotówkę. No daj sorry, kontynuuj. No dobrze, to płaca złotówkę. Czy dbają o to, żeby nie tworzyć kultury TVN-u, tak zwane. No. <laughs> e, nie, sorry, bo ci przerwałem. Nie, ale... jasne, jasne. Czy, że, czy, no, czy tak. ta wyszukiwalka w ogóle będzie użyteczna? Nie, no to jest prawda, bo jak ja obserwuję ludzi, którzy... Żyli, bo ludzi... wszyscy kończą na przykładzie ze stał A Aha, czy? i trzecia, tak? rzecz, trzecia rzecz. Czy te informacje, które Facebook zebrał do tej pory, tak, czy one tak, są tak. realne, rzetelne, wiarygodne? I czy szczególnie, czy one na pewno mają wszystkie... Czy tak dużo z nich ma status publiczny, żeby rzeczywiście, żeby rzeczywiście mi pokazywać? Bo ok, wśród znajomych mogę znaleźć, ale czy jak będę chciał znaleźć wśród znajomych moich znajomych, to czy, któryś, no. czy oni się dzielą w ogóle z obcymi no stare, statusami? Mnie by to interesowało, gdybym na przykład mógł poszukiwać po lajkach, e, z, z polajkowanych artykułów. E, pokaż mi znajomych, którzy polubili artykuł o giertychu na przykład. Gdyby to działało, to super, ale to myślę, że nie będzie To będzie bardzo ograniczona, to naprawdę. Dobrze też o tym języku powiedzieć, bo Facebook sobie nie radzi z tymi, tak jak ta implementacja Open grafu, znaczy w ogóle zrobienie aplikacji Open grafowej po Polsce, to jest naprawdę droga przyzwyczajna. Rozmawialiśmy o tym przyłowie, że wow po prostu jest takie proste, no i wiesz, i Facebook zdecydowanie że polski na liście priorytetów ma bardzo na końcu. Ale też, jak myślę właśnie o tym, jak ludzie z Google korzystają i nawet, wiecie, no ludzie, którzy znają internet i Czują się w nim dobrze, ale jak oni czy często jak ludzie nie potrafią szukać po prostu, że wiecie, wpisują totalnie dookoła słowa kluczowe, nie potrafią w Google przefiltrować po stronie innej hmm. albo, po, które pokazują to słowo, ale nie to i tak dalej. No i w sumie. I na co to, ciebie, to jest moim zdaniem, że nie, nie ma absolutnie czego bać. W ogóle, dlatego że Google z odrobinką tego soushala, co sobie tak nagarnie i nagarnie, będzie i tak tą metodą, którą rozumie większość ludzi a nie budowanie skomplikowanych zapytań z bazy danych. Ja myślałem, że ten social search to nie będzie coś takiego, co pokazał Facebook. Ja myślałem, że to będzie szukanie po internecie, po tym, gdzie były te wtyczki like. Ja myślałem, że to, to Zapraszam to ci... do Binga. Bing to ci robi dla Facebooka. Mhm. Mhm, tak. No, Jak się no. zależy, jesteś zalogowany na Facebooka i jesteś zalogowany na Binga, to wtedy on pokaże ci wyniki spośród facebookowych query na temat tego, czego szukasz, spośród znajomych twoich na Facebooku jest to jedyna zaleta korzystania z... ja, tak krótko jeszcze o tym właśnie pamiętam, że mi się jak Microsoftu, nie wiem czy, czy to dobry, dobry interfejs, chciałem powiedzieć dobry interfejs, wydaje mi się, że Facebook zaczyna, nie wiem czy sobie pozatrudniali paru designerów, ale to jest bardzo dobry kierunek Facebook? Paru designerów? Myślę, no. tam było paru zajebistych. Jeżeli było paru zajebistych, to zrobili straszny bałagan w swoim designie i jakby to, że. wiesz znaczy, tą graficzny. takie mgławicowe Windows 8, takie graficzne, no, okay, okay, klotuszkowe, to jest bardzo dobry kierunek. To mi się.. Pod, znaczy kurczę, fajnie jak Microsoft który kupuje sobie te wszystkie Skype'y Dobrze pamiętam. Tak, nie, Skype. To zresztą wyłączyli Windows Messenger. A no marca wyłączają kompletnie. I, wiesz, i, i mają udział w Face'ie i to mi się bardzo podoba, że teraz jak instalujesz Skype, od razu jest możliwość połączenia z Face'em. Mhm. Ten Docs, który ma też bardzo fajne połączenie z Facebookiem, naprawdę kombinują bardzo, bardzo sensownie. Tym bardziej, że nowy Office jest piękny po prostu i ja jestem o, wielkim fanem. Mam nowego Office'a i jest naprawdę kurczę. To jest też z dwoma Makowcami, którzy poczekają dwa lata na twój wersję Office'a, którą masz teraz zainstalowaną. A my teraz zupełnie inną wersja nie zupełnie. Ale... jak ja mam ostatni temat? Chcieliśmy, powiedzieć o, że chcieliśmy A, wprowadzić no idzie, wreszcie, okay. może się uda, wprowadzić stały segment w Łebskich Chłopakach, czyli każdy jedno będzie prezentował. Możemy się umówić, że to będzie narzędzie, które nam pomaga pracy, ale też z którego po prostu korzystamy, mm -hmm. jeżeli to ma być gierka, którą tniemy cały czas, to też warto mi mm -hmm. powiedzieć. Takie pick of the week. Dokładnie. Dobrze. W tym, razem, tym razem zaczynamy od. Y, y, chyba wszyscy żeśmy wybrali coś, co służy do kolaboracji, z tego co widzę. Ale po dwie minutki. Tak, chwila. Dobra. Więc ja mogę zacząć, tak? Dobra, Czas tak. Dobra. Y, ja chciałem Wam powiedzieć o narzędziu, które nazywa się Asana. Asana jest alternatywą do y, y, Basecamp'a. Y, dla małych firm, chyba do 10 osób, jest darmowa. I w związku z tym jest bardzo przyjemna dla tych małych firm. Y, jej twórcą jest współtwórca Facebooka i to, co mnie się podoba i co, mi, i co jest czasami w mojej pracy, która nie jest zaawansowaną, deweloperską robotą, przeszkadza w Basecampie, to to, że nie wszyscy jesteśmy geekami wśród użytkowników takiego, project managementu, takiego programu do project managementu. I bardzo mi zależy na tym, żeby os Osoba o bardzo małym doświadczeniu z interfejsami komputerowymi również była w stanie ze mną kolaborować poprzez to narzędzie. Asana jest bardzo prosta. Ona wygląda trochę jak, jak większość narzędzi tych prostych do e, e, getting things done. Po prostu enter, wpisujesz co masz do zrobienia, dajesz tytuł, mówisz do kogo to jest przypisane i to jest koniec twojego zadania. Możesz dać datę jak potrzebujesz, dodać plik jak potrzebujesz. Jest bardzo szybki. Bardzo Asana jest bardzo szybka. Taka ajaxowa. E, jest bardzo przejrzysta i jest jakby, pamiętacie kiedy kiedyś wyglądał, kiedyś wyglądał Facebook, jakby po prostu odrobiną tekstu na niebieskich kreskach, to jest asana. Tylko ładna. Ale to bejska mi się zmienił bardzo i jest naprawdę już... Tak, na tak je Jest naprawdę fajny teraz. Dobra, to ja dwie minuty teraz powiem o narzędziu, które odkryłem totalnym przypadkiem, nazywa się Help Scout i jest to narzędzie dla każdej firmy, w której kilka osób odpisuje na maile od klientów. Polega to na tym, że zakładamy jedną skrzynkę kontaktową dla całej firmy. U nas to jest shwrm.com SHWRM I tą skrzynkę podpinamy pod przekierowanie na serwer Herbscouta. W tym, że tylko to jest przekierowanie maili. Każdego maila przekierowujemy po prostu do nich. I my, pracownicy mogą albo przez swój program pocztowy Albo przez y, aplikację Scout na stronie, która jest bardzo fajna. Po prostu odpisywać, generalnie przydziela się maile do danej osoby, y, odpisuje się na te maile. Wszyscy pracownicy mają dostęp do konwersacji wszystkich z klientami. Czyli jeżeli pisze do mnie jakaś, pań, pisze jakaś pani, to ja mogę sprawdzić, z kim ona wcześniej rozmawiała i o czym. Y, jest bardzo fajne API, można sobie zintegrować to ze stroną internetową z systemem CRM. Generalnie nie ma sytuacji, że ktoś odpisuje dwa razy na tego samego maila. Jest status wszystkich spraw, wszyscy znają. Do tego prowadzą raporty tego, jak ludzie szybko odpisują na maile, ile im zajmuje odpisanie na maila. Dziewczyny Boże. u nas już się ścigają, która będzie miała niższy response time. Naprawdę? No, response time, tak, na poziomie 10 godzin maksymalnie Przez cały, przez cały tak jakby, tydzień. tak? I, i, I Działa to świetnie po prostu. Goście są zajebiści. No, płacą gotówkę, ale warto yy, przeklnąć. Bo też uwzględnili już parę naszych komentarzy do produktu. W sensie zgłosiliśmy im parę wow. bugów, parę feature requestów. I zrobili dla nas na przykład, że już z polskich, da się z polskimi mailami robić forwardy na przykład, czego wcześniej się nie dało robić. I, no i jest świetne to, że też on robi tikety, że konwersacje są tiketami, ale nie ma tego y, y, y, proszę pozostawić ten dziwny numer w temacie, tak, żeby, żeby nasz system CRM <śmiech> to zakwalifikował. Tutaj wszystko się dzieje automatycznie i naprawdę warto sprawdzić. Super. Rzecz. rzeczy, które zauważyłem od razu i które wydają że są zajebiste, to to, że osoba, so, która rad... rozpoczęła... Roz... Dobrze, proszę bardzo. E, osoba, która rozpoczęła rozwiązywanie problemu, nie musi go kończyć. Inna osoba tak. ma dostęp do y, informacji, które pozwolą jej kontynuować rozwiązywanie mm. tego problemu, kiedy tamtej na przykład nie ma. tak? To jest pierwsza rzecz. Ale drugie, co widzę, to są profile klientów. Tak. Czyli... No to jest super to, że możesz zobaczyć po prostu, że ktoś miał zespół jakichś problemów, które mogą być podpowiedzią na przykład też dla deweloperów, że coś e, jest nie tak. Super. Masz jeszcze, możesz ich profile, nawet on potrafi, wiedzieć, zainteresować... Właśnie widzę, że wi możemy zobaczyć... Właśnie tak. Nie. możesz wiedzieć, kim ta osoba jest, super. możesz sobie zintegrować to z własnym crm i na przykład VIP-ów najlepszych klientów oznaczyć odpowiednio, no. Na, to jest narzędzie, które nam uratowało tyłek po prostu tak, że teraz sześć czy siedem osób na zbiórze ma konta na i Każdy już tych 15 dolarów i to są najlepiej wydane dolary, jak można wydać je na obsługę klienta i szacun. Super. Super. No to ja powiem o też o swoim narzędziu. To narzędzie jest w reposie trochę podobne do tego, o czym mówiłeś. To narzędzie się nazywa Strik i ono jest bardziej w kierunku sprzedaży niż obsługi klienta. Strict to jest tak naprawdę wtyczka do Gmaila, którą sobie instalujesz, musisz mieć przegląd Chrome z tego, co mi się wydaje. Ile kosztuje? Jest za darmo. Jest totalnie za darmo. Póki, Póki co. co. Eee, Najważniejsze w niej jest to, że. z gadałem, mówili, że będą opłaty. Najważniejsze w niej jest to, że ona się niesamowicie integruje z Gmaila. Na czym ona polega? Polega na tym, że gdy dostajesz maila zapytaniowego na przykład, od razu w prawej kolumnie kwalifikujesz sobie, czy to jest. jakichś kategorii sobie wybierasz, czy to jest. Pewny klimat, kontakt, niepewny kontakt, czy to jest przed sprzedażą po sprzedaży. Ten do za... To do trafia To jest w ogóle pipeline. Mm -hmm. Ja używałem bardzo wielu mm -hmm. pipelinów, Testowałem przynajmniej pięć rozwiązań. Zawsze zapominałem wpisywać do tych pipelineów rzeczy. Po trzech tygodniach nie chciałam mi się tego używać, bo było tak nieaktualne. Nie Zajęło mi tyle te czasu, żeby to w ogóle mm -hmm. e, aktualizować. Nie było to za bardzo synchronizowane z mailami. A w tej chwili ja sobie tworzę na każdego klienta takiego boxa. Do, do jednego boksa mogę dawać wiele wątków mailowych inni pracownicy w filmie mogą sobie przeglądać moje boksy, ja mogę ich boksy. Jeżeli jego nie ma w pracy, to ja mogę sobie przejrzeć, jak, jak, jak jako on miał konwersację z klienta no to jest znaczy bardzo, coś bardzo, bardzo podobnego. Bardzo zapytań. podobnego. Tylko bardziej sprzedażowe. Bardziej tak. sprzedażowe. Jest to, Ale boks dzieli nam na klientów czy na sprawę? Jak chcesz. Aha, nie? Znaczy, generalnie chodzi, dla, dla wygody ja robię tak, że jeden boks jest jeden klient. Mhm. I nie mówię, możemy przygotować na swoje maile i na nie odpowiadać. Także to jest super sprawa. Chociaż akurat tylko ja tego żałem firmie i nawet przy jednej osobie... Ale mam... on się integruje bezpośrednio z web klientem Gmaila. Z web klientem Gmaila. Mhm. A, a jak a, a Helpout on się integruje z programami pocztowymi i desktopowymi? Czy nie, też... on albo masz webową wersję, albo on... on bo on jest, to jest tak sprytnie zrobione, że ty od... Odpisując na maile, masz tam słowa man, on tak, aha, i odpowiadając aha. na maile od klienta, de facto do Hebscouta i na przykład możesz zrobić assign, imię do kogo assignować, ad note, taką i taką notatkę, wiesz, wszystko może I być on z tego ich, nie, nie I wyśle. on nie wyśle tego klientowi, z, z, z, zapisze sobie to, a klientowi wyśle to, co trzeba. No, I to jest piękne. Clever. No, tutaj Stryk ma swoje wady oczywiście, ale bardzo się Ty Kiedyś narzekałeś, używałeś tego Tak no, no. Właśnie, kurczę, ja chciałem powiedzieć, że ja, u nas to też było narzędzie, które było genialne dla nas. I chcieliśmy no. po prostu, ja ile ja walczyłem z tym, żeby dziewczyny nas się tego nauczyły i zaczęły korzystać, ale to tak crashowało Chroma, że się nie dało u nas z tego tego korzystać w ogóle. Po prostu było tak Wiesz, no w momencie, kiedy zbudujesz tego pipeline na kolejne stage, to, i zbudujesz te boksy i nagle odpalasz to, krasuje się Chrome, odpalasz i już nie ma tego wszystkiego. O, to to minął, o, o, o, wiesz, to, minął to rok. To wiesz, kurczę. No minął rok, jest... rok czasu. Ten, ten, ta, ten nie, rok, ja wierzę, że... Bardzo się no ale my na przykład tego pipeline'a przenieśliśmy do swojego systemu CRM, tak. po prostu kopiując z wewnętrznie. No. Nie jest tak fajny, bo nie ma tych maili, ale jest... I teraz słuchajcie, z przez to, że tak bardzo panował Gmail'a, ma dodatkowe feature'y, ma możliwość wysyłania wiadomości w innym terminie, e, możesz sobie robić remindery, e, mm. możesz robić sobie sniki, to, są, to chodzi o to, że kopiujesz część swojego maila i później jak tylko dajesz jedno słowo to on ci przepisuje, nie wiem, wysyłam demo na przykład z Sheldesa komuś mm -hmm. to cały mi wkleja ten tekst, także no, on ogarnia całego gmaila ja mam wrażenie, że oni za rok w ogóle no, będą połową w tym mojego gmaila, jeżeli tak dalej pójdzie. Kupi, kupi ich może ten. No, ja myślę, że to idzie w tym kierunku, żeby ich kupił gmail. E, Google. No i no, dwa, trzy fajne narzędzia. Opisaliśmy, więc myślę, że fajnie. Dobrze. Dobrze, kochanie, to co kończymy. Tak, y y odcinek jest trochę dłuższy, ale nie widzieliśmy się długo, więc chcieliśmy się z Wami podzielić całą gromadą naszej wiedzy. <laughs> no dobrze, dzięki wielkie za, za Wasz czas. Tak, e... Miejmy nadzieję, że będziemy się teraz słyszeć regularnie, tak, idzie, tak. tak, ale rozumiecie, oni zostaną milionerami, ja, mi jest <grym przykro, <grym że ja nie jestem, no, dole, i nie, nie chcemy się... się widzieć, wiesz, jakby, my, no ja później płaczę, no, e, postaram się być, witać w waszych słuchawkach regularnie. Na razie. Na razie, Na razie. cześć.